Czuam wszystkim. Ja mam na imię Artur, jestem alkoholikiem. Tak prawdę mówiąc, jestem teraz mówię z Londynu, ale, ale jestem mieszkańcem Częstochowy. Od 10 lat przebywam w Londynie. Pokrótce przedstawię się, powiem, powiem jak to u mnie wyglądało, jak, jak moje życie przebiegało. I, I bez alkoholu jako dziecko, z racji tej, że jestem DDA. W mojej rodzinie ojciec nadużywał alkoholu i i ten alkohol był, był na porządku dziennym, jak tylko, jak tylko sięgam pamięcią I, i pamiętam, zawsze mówiłem mamie, że Mamo, jak ja dorosnę, to, to nigdy nie będę pił, ja nigdy nie, nie dotknę tego, będę innym człowiekiem niż, niż mój ojciec. A, a, a życie napisało inny scenariusz i, i, i w wieku 15 lat ja zacząłem zaglądać do kieliszka. Pierwszy, pierwszy kontakt z alkoholem to właśnie w wieku 15 lat, później szkoła średnia to, to już y, często, często imprezy weekendowe. W wojsku, w wojsku dużo, dużo piłem, po wojsku ostatnie 4 lata to, to już piłem ciągami, włącznie z delerium. Y, y, Pobyty, pobyty w szpitalach, na, na detoksach, na odtruciach. Jestem po trzech terapiach. Jest, w 2006 roku też byłem na terapii DDA i, i, i to moje życie, to moje życie tak, tak się kręciło. Pierwszy raz do wspólnoty trafiłem w 2007 roku i, i, i spróbowałem na rok na rok nie pić, ale nic z sobą nie robiłem, nie, nie, nie chodziłem na mitingi, byłem tylko na jednym mitingu, później się, później się tak jakby przywiązałem do, do klubu abstynenta i, tym, i w tym klubie abstynenta trwałem niespełna rok i, i kolejne moje zapicie. I wtedy wpadłem w ciąg, który trwał 18 miesięcy. No... I, Skutkiem tego był y, spi, szpital psychiatryczny y, i to pamiętam, pierwszy raz jakby przyznałem się przed, przed samym sobą i przed lekarzem, bo szczerze wyznałem, że nadużywam alkoholu, że nie radzę sobie, że jestem w, w długim ciągu i ten człowiek mnie wysłuchał i tak, tak szczerze, szczerze ze mną ponad godzinę rozmawiał i mówi: młody człowieku, ja miałem wtedy... 28-29 lat, nie pamiętam już dokładnie, i on powiedział: Młody człowieku, jeszcze mnóstwo życia przed tobą, jak chcesz zacząć normalnie żyć, to, to dobrze ci radzę. Jak wyjdziesz z tego szpitala, to, to idź do ludzi, do wspólnoty anonimowych alkoholików. No i ja na tym, w tym szpitalu siedziałem chyba z półtora tygodnia, i przyszedł człowiek, Taki emeryt, no ja, ja wtedy nie spełna 30 lat, a, a ten, ten, ten człowiek na imię miał Mietek, on już był emerytem, przyszedł i, i chciał ze mną porozmawiać. I on opowiedział mi swoją historię, jak, się, jak jego życie wyglądało, jak pił i jak trafił do wspólnoty anonimowych alkoholików. I ja słuchałem go tak uważnie i... Mm. No w ogóle nie wierzyłem, że nie może się coś takiego przytrafić jak jemu, że, że jest, jest z tego jakieś wyjście, jest, jest jakaś szansa na, na lepsze, normalne życie. I On zapytał mnie, kiedy wychodzę. Ja mówię, w poniedziałek, to był chyba piątek, jak on był u mnie. Mówi, to ja przyjdę po ciebie w poniedziałek. I wyobraźcie sobie, że, że on przyszedł do mnie, do tego szpitala i czekał na wypis. Wypisali mnie i on... Mówi, mamy jeszcze sporo czasu do meetingu. to chodźmy do parku, posiedzimy jeszcze, porozmawiamy. I tak nam kilka godzin jeszcze upłynęło, zanim poszliśmy na to, na to spotkanie i, i od tego się zaczęło. To był 24 luty 2000 roku. I ja od tamtego momentu się nie napiłem. Ja uwierzyłem w wspólnotę. Uwierzyłem w drugiego człowieka na początku, bo do Boga było mi daleko, ale uwierzyłem w tych ludzi, którzy normalnie, serdecznie mnie przywitali. I powiem wam, że ja po pierwszym, po drugim, po trzecim spotkaniu ja zapragnałem być jednym z was, bo, bo ja nie byłem takim człowiekiem. Ja byłem wystraszony, zakłamany, wylękniony, przerażony tego świata i no, zero szczerości i kurczę i. I jak słyszałem waszych wypowiedzi, to, to ja w głębi duszy pragnąłem być jednym z was. No i tak się moja przygoda zaczęła we wspólnocie. Ja trzy lata chodziłem na, na mitingi, nic ze sobą nie robiąc, w ogóle nie docierało do mnie nic. Byłem tak... Tak byłem no, omotany tym wszystkim. Ta nowa rzeczywistość y, też, mnie, też mnie przerosła i y, zdając sobie sprawę, że jeżeli chcę żyć, to, to mam nie pić. Dobrze by było, żebym nie pił. Ja nie wyobrażałem sobie życia bez alkoholu i cierpiałem, ale bałem się napić. Bałem się napić, bo bałem się, że wrócą te stany, z których, z których, przez które trafiłem do szpitala i. I ten lęk spowodował właśnie to, że ja się nie napiłem i dzięki temu chyba się, chyba się tylko uchroniłem, że nie wróciłem do picia. Bo, bo ja z, ze Wspólnoty niewiele, niewiele na początku do mnie docierało. Ja nie potrafiłem jakby tak trze, trzeźwo zacząć, zacząć myśleć. Wiele lat, wiele lat upłynęło zanim, zanim zaczęło się coś zmieniać, no ale taka, taka moja droga. Taka moja droga była. W 2012 roku przyjechałem do Londynu i um, znalazłem tu kilka grup, pojeździłem na te meetingi przez, przez jakieś półtora do dwóch miesięcy. Zacząłem jeździć na te meetingi, tak praktycznie co kilka dni. I tak mi zaświtała, ta, zaświtała taka myśl, że kurczę, ja już tyle lat nie piję, może kurczę. Skoncentruję się na, na, na takim jakby zabezpieczeniu się materialnym, bo przyjechałem tu do obcego świata bez, bez znajomości, słaby, bardzo słaby język i, i odszedłem od wspólnoty. Odszedłem od wspólnoty na 4 lata i to był największy koszmar w moim życiu. Te cztery lata bez wspólnoty, bez, bez alkoholu. Doprowadziłem się no, w rap człowieka na sucho. Doprowadziłem się do takiego stanu psychicznego, że, że już nie wiedziałem, co z sobą, co z sobą robić. I przyszedł, przyszedł w końcu taki dzień, że już ta moja niemoc już, już wzięła górę, że ja już nie potrafiłem jakby panować, panować nad emocjami. Byłem agresywny, moja, moja żona mówi, że jak tak dalej będzie, to ona wraca do Polski, bo ona nie takiego mnie poznała i, i nie tak sobie wyobrażała życie ze mną. I wiedziałem, że coś jest już nie tak. Na początku nie zauważałem i to, to jest naj, najgorsze, że ja brnąłem w to coraz głębiej, a nie, zauwa nie zauważyłem, co się ze mną dzieje. I któregoś wieczoru, to był styczeń, wyszedłem, wyszedłem do parku i tak chodzę po tym parku i biję się z myślami, bo już mam takie myśli, że no po prostu pójdę się napić, bo już nie, nie zniosę tego wszystkiego. I tak nerwowo szukam w telefonie i znalazłem, znalazłem jeden numer, co, co mnie, później mnie to zdziwiło, ale to było jakieś, nie wiem, na, no to chyba przez siłę wyższą tak, tak to wszystko było ułożone, że ten jeden kontakt do, do człowieka ze wspólnoty się tam zachował w tym telefonie, co, co, co za czasów, kiedy przyjechałem do Londynu, co kilka razy tam byłem w, na tych meetingach i wymieniliśmy się tymi kontaktami. I mówię, no w sumie nic nie tracę, zadzwonię. I zadzwoniłem i odebrał ten człowiek. Odebrał... No nie odebrał ty. Tu... Proszę? A spoko, w porządku, w porządku. Myślałem, że ktoś... Okej, okay, nie, ma, nie ma sprawy. No i ja opowiedziałem temu człowiekowi, co się ze mną dzieje i on mówi, my mamy jutro meeting, jak wytrzymasz, do jutra, to cię zapraszam". I powiem wam, że wróciłem z tego parku już, już taki jakby spokojniejszy, już normalnie poszedłem spać i na drugi dzień poszedłem, poszedłem na, ten, na ten meeting. No i od tamtej pory znowu wszystko się zaczęło. Ja, ja po prostu znowu zapragnąłem z wami być, znowu... No, i ja z, z powrotem zapragnąłem z wami być i, i zacząłem chodzić regularnie na te meetingi, i od, od razu taki, takie y, zwroty, że program, że ludzie, ludzie bardzo, bardzo właśnie stawiają na ten program, że ten program dużo, dużo zmienił w ich życiu. I ja przez, przez kilka miesięcy chodząc, ja widziałem, jak przyszedł ze mną w jednym czasie tam tygodniami żeśmy się różnili i widziałem, jak ten człowiek od razu poprosił o sponsora, od razu wszedł na program i, i, to, i on normalnie w oczach się zmieniał, w oczach się zmieniał. Ja byłem wystraszony, przerażony i, i nieszczęśliwy, szczerze mówiąc, pomimo, że ja wiele lat nie piłem, to ja, ja, ja o to szczęście może się otarłem kilka razy, ale, ale to nie było to, czego ja tak jakby w głębi duszy pragnąłem. I odważyłem się. Odważyłem się i podszedłem do człowieka i zapytałem go, czy przeprowadzi mnie przez ten program. On mi zadał tylko jedno pytanie, czy jestem gotów zrobić wszystko. Odpowiedziałem twierdząco i podarował mi kartkę z sugestiami i mówi: Zacznij, zacznij od tych sugestii. I upłynę, upłynęło kilka tygodni, ja codziennie na tych sugestiach zaczynałem od, od modlitwy. Nie było to łatwe, nie było, nie było to łatwe z tą modlitwą, bo powiem wam, że pierwszy raz, kiedy, kiedy miałem uklęknąć, to chodziłem skąd kąta w kąt, wypatrzyłem sobie miejsce, w którym, do, w którym to zrobię, ale, ale nie, nie mogłem się przełamać. I tak chodziłem nerwowo z, z miejsca w miejsca, aż w końcu uklęknąłem. To kot się na mnie zaczął patrzeć i ja taki no, zrezygnowany, kurczę wystraszony, w ogóle wstydziłem się, ale, ale poszło. Poszło pierwszy raz, później posz, posz, poszło kolejny i, no, i kolejny, co dzień dzwoniłem do sponsora i on mnie wypytywał, jak, jak tam każdego dnia y, z sugestiami. No i ja mu to opowiadałem i mówi, nie przejmuj się. No, nie zawsze, nie zawsze jest, jest ta relacja z tą siłą wyższą i nie zawsze jest, jest tak, jak, tak super, ale nie zniechęcaj się, rób to, co, co masz do zrobienia każdego dnia i, i daj sobie trochę czasu. No i później po tych kilku tygodniach sugestii zacząłem stawiać kroki. Z krokiem pierwszym no nie miałem jakiegoś zbytnio zbytnio problemu, bo, bo ja już go, prawdę mówiąc, dawno, dawno temu postawiłem. Także to, to było tylko takie potwierdzenie. Ale krok drugi, krok trzeci, trzeci był, był taki, no, miałem, miałem sporo, sporo jakby do zrobienia i w kroku trzecim no, i w drugim odnajdzie, odnajdzie, odnalezienie tą moją siłę wyższą i. i to trochę mi z tym zeszło, później krok czwarty i piąty, wiadomo, był, dla mnie był przełomowy, krok czwarty, napisanie go i później przeczytanie go przy kroku piątego. Ja cały ten bagaż, który całe życie dźwigałem, ja go wreszcie zostawiłem, ten bagaż, ja go oddałem w sile wyższej i uwolniłem się. To było nie do opisania. To było przeżycie dla mnie no, niesamowite. Niesamowite, kiedy ja się od tego uwolniłem. Później, krok piąty, szósty, siódmy poszły jak z płatka. Ósmy znowu, miałem, z ósemką, miałem y, trochę, trochę y, też problemu z napisaniem tej ósemki, bo, bo, bo całe życie myślałem, że to, że to ludzie powinni mnie y, wy, wy, wy, przepraszać, a a jakby i w czwórce i później w ósemce skonfrontowałem się, że, że ja, ja wiele, wiele krzywd, ja dużo ludziom wyrządziłem i, i powinienem ja teraz zadośćuczynić. No i przyszedł kolej na krok dziewiąty, zadośćuczynienia. Powiem wam szczerze, że jeszcze nie zrobiłem dziewiątki jednej takiej naj, najistotniejszej, czyli z moim ojcem. Jestem tutaj w Anglii i jestem gotowy, w każdym bądź razie. Jak, jak tylko kiedyś pojadę do Polski, to, to jeżeli ojciec tylko będzie, będzie chciał zrobić ze mną ten krok dziewiąty, to ja jestem gotów uczynić mu, poprosić go o wybaczenie. Ale to upłynęło wiele, wiele lat, zanim ja do tego do, dojrzałem, do, doszedłem. Krok dziesiąty też ratuje mi teraz skórę, bo, bo kiedyś nie miałem tych narzędzi i, i te urazy. Ja żyłem tymi urazami, ja z podstawówki potrafiłem w wieku trzydziestu czy czterdziestu lat, ja potrafiłem jeszcze urazy mieć do ludzi z, ze szkoły podstawowej, no bo to był koszmar. I Kładłem się spać, ja żyłem tymi urazami, budziłem się rano niejednokrotnie, a ja dalej te urazy miałem do ludzi. Więc teraz, teraz, po programie, na programie będąc mam ten krok dziesiąty i, i ten obrachunek moralny mogę, mogę zrobić każdego dnia. I nie, nie trzymam już uraz, nie, nie trzymam tego, nie noszę tego, jak, jak to było kiedyś. I, i to jest to, ta wspaniałość tego, tego, tego programu. Krok jedenasty. Krok 12 z modlitwą i medytacją było na początku różnie, teraz już jest lepiej, ale, ale może więcej coś powiem o kroku 12, bo to jest, jest to temat dzisiejszego spotkania. Więc ja mam ogromną wdzięczność do Wspólnoty za to za, za moje życie, bo wspólnota dała mi nową jakość mojego życia. i ja chcę, chcę oddawać to, co dostałem. Mam podopiecznych, mam służby. Mam, mam w sumie dwie służby. Jedną w piku, drugą, drugą na grupie mojej domowej. Staram się staram się mieć co najmniej dwie służby. Odkąd jestem we wspólnocie, to staram się mieć co najmniej dwie służby, żeby żeby jakoś zadość jakoś oddawać to, co przez, przez lata brałem. Nieważne, czy nawet wcześniej, bez programu, jak byłem, ale też korzystałem z tej wspólnoty, też korzystałem... ...w każdej chwili ktoś nowy, czy ktoś, kto chce zacząć program, może być ta osoba, więc ja jestem, jestem gotów. Ostatnio nawet ze sponsorem rozmawiałem i, i sponsor powiedział... Y Dwunasty krok to, to przede wszystkim, żebyś zauważał, widział te, tego nowego, który przychodzi, przychodzi pierwszy raz na to spotkanie, żebyś nie zapomniał od niego poprosić o, o numer telefonu. To jest, to jest dla mnie ważne, ja to, ja to, ja to pamiętam. Mam mnóstwo kontaktów z, z ludźmi, z ludźmi ze Wspólnoty. Te telefony do nich też są, też są dla mnie ważne, bo tym samym odrywam się jakby od siebie. Mogę, mogę się skupić. Na, na sprawach innych ludzi, a nie, a nie po prostu żyć jakby we własnym, we własnym świecie, jak, jak to było kiedyś, jak to było latami. No, dzięki temu, dzięki temu programowi ja, ja dzisiaj inaczej patrzę na życie. I wiem, że to jest, to jest już droga do końca mojego życia i nie chcę z tej, z tej drogi schodzić. I mnie to pasuje, ja, ja się tu odnalazłem, Ej, czuję się dobrze i, i... No i cieszę się, cieszę się, że mogę się dzisiaj podzielić, bo to też jest jakby w ramach dwunastego kroku, dzielę się swoim doświadczeniem. Cieszę się, że, że zostałem tu zaproszony, za, które, za, za to zaproszenie wam, wam serdecznie dziękuję. Nie wiem, nie wiem, nie patrzyłem na zegarek, nie wiem jak tam z czasem, ale, ale myślę, że powiedziałem, powiedziałem to, co miałem powiedzieć. Na tym, na tym skończę. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.